po raz pierwszy jestem wśród was, chociaż w Półczynie byliśmy tam krótko, co prawda krótko, ale y, pamiętam, byliśmy niektórych braci właśnie też tam w Półczynie poznałem kochani, może od początku krótko żeby nie zajmować za długo tego miejsca tak jak wielu z was byłem ministrantem dawno, dawno temu i coś mi nie pasowało ja byłem bardzo gorliwym ministrantem. Kolega z obok w klatce zawsze miał mnie dość, bo budziłem go na roratę, on zawsze spał i mówi na końcu już za którymś razem śni mi się, że idzie Piot i puka. I ty pukasz. No i potem wołałem do Boga. Panie, cokolwiek stanie się ze mną w tym życiu, mając na myśli... Pewnie śmierć w białej koszuli w wieku 120 lat, nie, no ale wiadomo, czy wypadek, czy cokolwiek. Mówię, chcę wieczność spędzić z Tobą, Ojcze, pokaż mi prawdę. Zawsze byłem gorliwy, z dzwoneczkami, przed ołtarzem, przed obrazikami, to z lewej, w lewej nawie, w prawej. i Zawsze te obraziki mnie śledziły. Ta bojaźń taka była przed tym wzrokiem, czy to niewiasty takiej, czy kogoś innego. Tak byliśmy kształtowani, nie wszyscy wychowywani ale mówię, Boże, pustka. Ten taki wiek, kiedy już się ma naście lat, osiemnaście i te prywatki, i te sylwestry. I mówię, Boże, źle się z tym czuję. I wiedziałem jako ministrant, że autorytetem w sprawach z wiary jest Pismo święte. Pożyczyłem od mojej teściowej. Kiedy teściu wychodził do knajpy w niedzielę, świadkowie zaraz zajmowali jego miejsce w fotelu, a ja przychodziłem po mojej przyszłej tam teściowej córeczkę i wyciągałem do kościoła i mówię, idziemy do spowiedzi, ale moja teściowa miała Pismo Święte, nikt nie miał w, o, w naszym domu. I moi, do mojej żony mówię, idziemy tam wyspowiadać się też, bo idą święta, ale mówi, po co moja żona mówi, po co mam mówić grzechy człowiekowi? Ja mówię, ja miałem taki jeden, taki najważniejszy argument, bo Musisz. Tak byliśmy kształtowani, ale kiedy zacząłem czytać Słowo Boże i tam w 1989 roku wyjechaliśmy do Niemiec z całą rodziną, bo żona była w błogosławionym stanie i miałem czas, miałem czas, żeby oderwać się, wyrwać się z takich rodzinnych kleszczy moich rodziców, gdzie tylko kościół, gdzie po pracy do, na działki dwie, później na dwie plantacje truskawek, no tak jak człowiek w niewoli żył takiej. I kiedy nawet, jeszcze pamiętam, żoną, bo pierwsze dziecko, na spacer wychodziliśmy, no to był krzyk, lament domu, bo my idziemy na spacer z rodziną. Także nie czułem się wolny, ale w środku czułem się taki obciążony właśnie grzechem. Nie było, nie było tej wolności. I kiedy tam w Niemczech ten błogi spokój, że mógłbym, kiedy żona spała w dzień, bo była w nie stanie, kiedy właśnie małe dziecko spało, ja mógłbym otwierać Słowo Boże i czytać. I kiedy natrafiłem na Ewangelię Jana, kiedy Pan Jezus mówi w czternastym rozdziale ja jestem droga, no, mówi wieście Boga i we mnie wieście, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, ta obietnica wspaniała, ale mówi ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. I wiecie co, coś ze mnie tak stąpnęło, tak poczułem się taki wolny, taka odpowiedź, wiedziałem, że to jest odpowiedź Boga na moje pytanie, że... Bóg powiedział, to jest droga, pokaż mi prawdę, On jest prawdą, Jezus Chrystus, On jest właśnie drogą, prawdą i życiem. I od tego momentu zostawiłem religię, nie miałem problemu z czarną madonną, z innymi rzeczami, jak kiedyś bracia się po nawróceniu pytali, a co tam Niemcy bracia, a ja co z czarną madonną, a ja mówię, to mi Bóg wszystko zabrał. Ale najważniejsze jest to, że później zacząłem czytać jeszcze głębiej Słowo Boże i zobaczyłem, że Jezus umarł za mnie, że potrzebuje wyznania grzechu, że potrzebuje chrztu, ale przede wszystkim ten ciężar mnie tak ciążył, że pewnego wieczoru płakałem i powiedziałem, Boże, ja nie chcę, nie chcę więcej. Nie byłem alkoholikiem, ale lubiłem drinki. Przyszła sobota, wiecie, no to po pracy, Piwo po pracy, no to musiało być, nie? No bo jak nie? I kochani, jest taka sytuacja, że kiedy poprosiłem Pana Jezusa i tak płakałem gorąco i poszedłem później spać, rano, kiedy się obudziłem, no to już był ten dziewięćdziesiąty rok, stałem się innym człowiekiem. Miałem ciągotki do tego, żeby poznawać Jego wolę, kochać Jego słowo. Nie interesowało mnie przeklinanie, szukanie te, tych swoich korzyści, przecież koledzy przychodzili, mówili o pewnych rzeczach, te wszystkie złe rzeczy odchodziły, oczywiście, później Duch Święty wprowadzał jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, ale to był początek, mówię, i żona to widziała, że taka zmiana, jeszcze pamiętam, mój brat przychodzi, przyjeżdżał ze szwagrem, no i w niedzielę msza święta w radio była. Ja kazałem klękać na kolana, kiedy podniesienie było, nie? No to oni byli katolikami, mówili fanatyk, normalnie fanatyk, nie? Ale jeszcze to był ten czas, że się nie nawróciłem. Później e, może tak ciężko było im zrozumieć mnie, bo już nagle czegoś innego, o czymś innym mówiłem. I kochani, była taka sytuacja, że zapragnąłem chrztu i mówię do żony, że wiesz co, przeczytałem, no żona widziała, zaczynała mnie obserwować, i też zaczęła czytać Słowo Boże. I ja mówię, wiesz co, ja, jedziemy, jedziemy do Polski, tam do Wisły, w góry, bo akurat mieliśmy takiego znajomego, który tam przyjeżdżał, Waldek go zna, znaczy tam jeździł. I ja mówię, chcę się ościć. A dlaczego tak kombinowałem? Bo yy, wiecie, człowiek to jest taka no, troszeczkę przewrotna yy, postać. Mówię, a, bo wiem jaka moja mama jest fanatyczką. Nie w Koszalinie, <góranie> w górach, daleko nie będzie wiedziała, nie? Ale w górach, w wielkim zborze był podział, w imię miłości bracia się rozstawali i pozwolili mi tylko złożyć świadectwo, ale do chrztu bo mnie nie znają, wiecie, no to na kogoś ręce włożyć. I ja mówię, no dobra, jak nie chcecie, to oto woda tam w koszalinie, co stoi na przeszkodzie, pojadę. I faktycznie u wolnych chrześcijan, tam brata pastuchy, przyjechaliśmy, złożyliśmy świadectwo i chodziliśmy tam krótko do zboru. Moja mama przychodziła w niedzielę i wyrywała ze zboru nasze dzieci. I później mówi, Piotr, musisz mi iść do biskupa. Ja już mam termin, żebyś podpisał, że nigdy nie wyjdziesz z kościoła katolickiego. I ja mówię, no są, no mogę pójść. No i poszliśmy. Poszli, poszliśmy tam oczywiście biskup, to na takich małych ludzików to nie ma czasu. Ale teolog, ksiądz się znalazł, bardzo mądry. Ojciec, pamiętam, z matką siedzieli, moja żona. I nie pozwolił mi na pannę, no to na ksiądz. No gdzie, gdzie, gdzie jesteście? Ja mówię, że jestem w żywym kościele, gdzie żywą głową jest Jezus Chrystus. No, no to my takim kościołem jesteśmy, no ale gdzie, gdzie jesteście, nie? Ja mówię, proszę księdza, niech ksiądz powie przy moich rodzicach, bo mnie nie chcą słuchać, co jest w życiu najważniejsze. I powiedziałem prostą Ewangelię, czy nieczytanie Słowa Bożego i uwierzenie w to Słowo, gdzie Jezus Chrystus oddał za nasze grzechy, zmartwychwstał i wiarą, przyjęcia go do serca. Czyż nie jest to najważniejsze w życiu? Tak. I ja mówię, słuchajcie rodzice, mnie nie chcieliście słuchać, ale swojego nauczyciela posłuchajcie. I on mi ten palec do dzisiaj, jeszcze tam może już nie, nie tak bardzo, ale czułem ten palec na nosie, mówi, słuchaj, Bóg ci wszystko przebaczy, ale płaczu twojej matki nigdy ci nie przebaczy. I ja mówię, miło było, on oczywiście wizytóweczkę, czy następnym razem możemy się spotkać. I ja mówię, jak Duch Święty, Pokieruję, to jak najbardziej, ale takiego momentu już nie było. I czas leciał. I później przyjechaliśmy do Polski, ponieważ w 89. powiedziałem, wyjeżdżamy do Niemiec, bo ja chleb mam w Polsce, ale jedziemy za pieniędzmi, bo trzeba się dorobić, nie? Młody człowiek, młodzi ludzie muszą się dorabiać. I kiedy poznałem Pana Jezusa, to zauważyłem, że pieniądze to jest jak piasek. Masz je i widziałem... Ludzi, którzy gdzieś pędzą i widziałem ich koniec i sobie wyobraziłem swój koniec, jeśli pójdę w tym kierunku. Bo Duch Boży pracuje w każdym, kto, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, powie w modlitwie, jeden brał powiedział, oto jestem. I teraz na siłę, wiadomo, nic nie ma, z niewolnika nie ma, pracownika, na niwie Pana tak samo, chociaż są takie wspaniałe rzeczy jak jak Niniwa, uratowana w tym czasie przez Jonasza, też nie chciał, ale Bóg wszystko zrobił, żeby... I dlatego myślę, że Bóg tak się z nami obchodzi. I wtedy powiedziałem sobie, wracamy do Polski. Ukrali nam samochód, było tak jak było i nie było lekko. Było bardzo ciężko w tych latach, w 1997, było bardzo ciężko. I powiedziałem sobie, ale to nie są najważniejsze rzeczy, pieniądze jeśli zaufałem, a takim przesłaniem drugim, kiedy czytałem Słowo Boże, to doszło do mnie to, co Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a te wszystkie inne rzeczy będzie, będą dodane, bo Ojciec wie, czego potrzebujecie, tak? Patrząc na ptaki, na lilię, bo pokazywał. I to było dla mnie takim najważniejszym momentem po nowozrodzeniu, że mówi nie, no ja mam takiego Boga, który jest tym, który wie co każdy z nas potrzebuje. I ja mówię, wie, co mi potrzeba. Jeśli będzie potrzeba, to to mi doda, ale nie da, tylko doda. I coś wspaniałego się stało, że wróciliśmy i widzieliśmy te wspaniałe rzeczy, jakie Bóg w naszym duchowym życiu robił. Finansowo nigdy nam nie brakowało nic, ale to nie chodzi o to, bo każdy z braci duchowych powie, że możesz mieć pieniądze odłożone ale tak naprawdę nie ma z, tych, z tego radości, bo radość jest z Pana, z tego, że Ty, tak jak Pan jest mówi, tkwisz w tym korzeniu, jesteś latoroślą nie? w Chrystusie, wydajesz ten wspaniały owoc, a z tych rzeczy to jest wszystko takie błogosławione. No i oczywiście społeczność się zawiązała, najwspanialsze chwile to były no, jedne z tych, kiedy mieliśmy grupy domowe, to się tak rozwijało, że było... Już za mało miejsca i tak jak popatrzałem na waszą salkę, no to troszeczkę węższa, ta pierwsza nasza, gdzie wynajmowaliśmy, też taka wzdłuż kaplica. Później wiadomo, no, tam bracia przyjechali, tam brat z Ameryki, o, musicie się budować, ja będę zbierał pieniądze, by tam mutmy się i zbierajmy. No i budowaliśmy się. I wiecie, kiedy duży budynek powstał, to zaczęły się też problemy. A, farby a klamki, a kafelki do babcysterium o wszystko, a scena, a to, a gdzie zespół, a gdzie te siostry mają stać I, wiesz, i wiecie, i to już jest później już potężny problem i to naprawdę, ale to jeszcze nic, to wiecie, są braterskie spotkania idziemy dalej. Oczywiście zostałem pastorem, najpierw PO, pastorowałem i później, no właśnie później, później się zaczęło. Jak to Salomon mówi, a więc nie chciałbym wchodzić w temat głęboko, bo Salomon mówi, ty masz rację, dopóki ten drugi nie przyjdzie, nie? To jest mój punkt widzenia, ale tak krótko powiem, jak ja to widziałem. A mianowicie społeczność, kiedy się zaczyna, przychodzą ludzie niezadowoleni zewsząd. I jest Dobrze do momentu, kiedy zaczyna, się być źle, kiedy zaczyna być źle. I wtedy trzeba naprawdę ducha mądrości, uniżenia, a więc tego krzyża, przynajmniej w naszym życiu, może tego krzyża zabrakło, żeby pójść dalej, żeby się bardziej uniżyć, ale kiedy jest grupa ludzi w zborze, która nie szuka własnej chwały, która nie szuka swego, a więc kiedy przychodzi na spotkanie modlitewne, to no, w 90% wiemy, że to tak nie jest, tak? ale mówimy, no chociaż targujemy się jaka ten nabracha. no może tyle, a później wychodzi, że to jest garstka ludzi na modlitewne, na spotkania czwartkowe czy tam środowe. W niedzielę to prawie tłumy, święta to jeszcze większe i Ty zachęcasz, i, mamy, i taką nam mamy rolę, zachęcamy, ewangelizujemy i uczestniczymy w różnych w cudzysłowie, programach, bo to przecież programy są najważniejsze, tak? mając taki zbór, zbór jest duży, ale też jest też presja z zewnątrz. Musisz pisać, jak ci idzie, ile sztów, nawróceń. No i później ci nie idzie, a jak ci nie idzie, to znaczy trenera trzeba wymienić. Nie? I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten, który myśli, że jest głową, Mówi, Kościół katolicki to bracia, papież to brat w Chrystusie. No i Ty zaczynasz mówić, no ale to tak Słowo Boże nie bardzo, bo kiedy ja chodziłem do Kościoła katolickiego, to nawróciłem się, to zauważyłem, że Bóg, mój Bóg w katolicyzmie to nie jest Bóg Biblii. Mój teraz obecny Jezus Chrystus, a w katolicyzmie to jest inny Jezus i inny duch. Ten duch ożywia. Słowo Boże. Kochani, chciałbym tak krótko jeszcze przedstawić taką historię, że moja żona ostatnio kupiła noże, bardzo nowe noże, ostre noże. A ja, przyzwyczajony do tych starych, bardzo lubię robić różne rzeczy w kuchni. Soki, obierać te wszystkie rzeczy, warzywa. Owoce, no i obiady, i żona jest zadowolona z tego, a ja po prostu lubię, bo słucham sobie, nie? A tam braci wszystkich tutaj jak ten, to słucham, kazania i tak człowiek chłonie. No, ale jak kupiła noże, o, te nowe, to patrzę, o, krew leci. No, później gdzieś tam kroję chleb, yy, bułkę i tak za mocno pociągnąłem i przeciąłem sobie. Później wygoiło się za trzy dni, znowu przeciąłem sobie w, to, w tym samym miejscu. I mówię, o tym starym nożykiem, i tak fajnie, bo nawet długi, ale jak dotknął, to taki tempy, Fajny, nie? A w Hebrajczykach czytamy 4.12, tak jak Waldek tam mówi, starajmy się wtedy usilnie wejść do tego odpocznienia. I tam na końcu, i tam dalej, następny wiersz mówi, bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy, ducha i stawów, i szpiku zdolno osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim przeciwnie. Wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I chciałbym tak na pokrótko, właśnie króciutko umówić takie ważne rzeczy z mojego życia tego, z tamtego okresu. I zadać pytanie, i też bym chciał, żebyście bracia też pomogli, bo przecież wiadomo, nikt tutaj nie jest alfą-omegą, mogę się mylić. Jakbym odniósł to, że tu jest napisane, Słowo Boże jest ostre, bardzo ostre, że ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, a więc tak jak te nowe noże, co żona kupiła. No gdzieś się nie dotknę, leciutko i już krew leci. A te stare noże do których byłem przyzwyczajony i często w naszym życiu tak jest, że jesteśmy przyzwyczajeni, do takich noży gdzie, na fakty noży, gdzie faktycznie one nie ranią nas. Jak to jest w naszym życiu chrześcijańskim, gdzie to Słowo Boże wypływające z naszego serca poprzez usta musi być jak Słowo Boże, jak miecz obosieczny. Jak to jest, że... Dzisiaj świat religijny, cytuje Słowo Boże, no przecież nawet politycy, nawet nie politycy, amerykańscy prezydenci, no to już no, nagminnie, to takie jest modne, ale nasi też już posłowie, u, tacy, że niektórzy tam z kochankami latają na różne wyspy, ale Słowom Bożym fajnie żonglują. Ale świat religijny, przywódcy wszystkich religii, wszędzie, gdzie otworzymy Odbiorniki różnego rodzaju, wszędzie jest Słowo Boże. Jak to jest, że Słowo Boże w, wychodzące z ust tych ludzi, a może znaliśmy ludzi wokół nas, którzy faktycznie kiedyś żyli tym Słowem, a teraz to takie no jak ten przytępiałe noże? I tak sobie pomyślałem taką analogię bym chciał przystosować do tego że tak jak jest powiedziane w Starym Testamencie, przepis za przepisem. Trochę tu, trochę tam, paplon, nie? I nie wiadomo, o co chodzi. I tak jest ze światem religijnym. Ale jak jest z ludźmi, którzy nazwa, nazywają się braćmi i każdy interpretuje Słowo Boże i to tak jest no, na swój sposób, a to Słowo Boże takie jest tępe, można porównać do tego noża tempego. I na przykład... Znalazły, spotkałem się z takimi stwierdzeniami przywódców na dany, w tym danym miejscu, a więc gdzie mieszkam, w Koszalinie, na spotkaniach różnego rodzaju często mieliśmy, duży, na przykład jeden mówi, a jest miejsce dla nas wszystkich i nawet dla tej niewiasty, która jest pastorką i niech usługuje też Słowem Bożym i też zrobimy miejsce dla niej. Jak się ma to Słowo wychodzące z tego brata serca poprzez usta do tego, że Słowo Boże jest jak miecz oboświeczny, który ma rozdzielać? Jest napisane w Słowie Bożym, że nie pozwala mnie wieści nauczać. To jak się ma do tego, że przywódcy, którzy modlą się, że Bóg ich przyjął, też mogliby lepsze świadectwo powiedzieć ode mnie, i że jeszcze mają kontakt z żywym Bogiem codziennie, a jednak Słowo Boże zmieniają. Ja zaraz po swojemu wyjaśnię, o co chodzi. Ale na przykład druga osoba, z którą się spotkałem, z też przywództwem, mówi, a ja mam takie ekumeniczne spotkanie, specjalnie zapraszam tych tam z KR i będziemy ucztować, celebrować, chwalić Boga. Jak się ma z tym właśnie Słowem Bożym, które musi być jak miecz, kiedy Eliasz przyszedł na górę karną? On też miał ekumeniczne spotkanie, myślę. Tylko jak to się zakończyło, nie? Właśnie nożem. Dalej, kochani, inny na przykład, też wielki w swoich oczach, w oczach ludzi, których zgromadził, ale czy w oczach Bożych wypowiada takie słowa? że a to tam trzecia żona, że usługuje zakazalnicą i cały zbór mówi tak, bo Bóg jest miłością. Jak to się ma, kiedy człowiek idzie w pokorze i mówi, tu chodzi o nasze błogosławieństwo, zróbmy tak, jak Boże Słowo mówi. A nie, i mówisz, ja jeszcze po, po ten, na Pawsona się tam powołałem, a nie, to on źle przetłumaczył. Ja mówię, to weź tam brata Jurkowskiego, zobacz, ma fajne takie rozprawki, nie? No nie wiem, czy też źle przetłumaczyliście, bracie, tam coś, te, te traktaty, czy coś tam, bo się mówiło, że ktoś dobrze, czy nie, ale jak się ma, z jaki stosunek mamy do Słowa Bożego. I dlatego jeszcze inni też mówili, i też był taki guru na całą Polskę. I to mówię z przykrością, bo śmierć każdego nas czeka, tylko że śmierć dla posła Pawła wyczytujemy, że było, był zyskiem, A człowiek, który nauczał pozytywnie myśleć, prosperity, że Bóg chce, żebyś był bogaty, zdrowy, ach, och, na łożu śmierci, na swoim śmierci mówił, nie wiem dlaczego to nie działa. To pozytywne wyznawanie, nie? że chorobo odejdź. Dlaczego to nie działa? No bo to nie działa. Działa Jezus Chrystus, bądź wola Twoja, nie moja. I kiedy spotykałem ludzi, którzy jakiegoś wylewu czy udaru dostali i przez dwa tygodnie nie wzywali pogotowia, dlatego że byli przesiągnięci tą nauką i pozytywnie wyganiali, wyznawali, wyganiali tę chorobę przez dwa tygodnie, do dzisiaj mają problemy z tym, to jak to jest właśnie z tymi ludźmi, którzy też Czytują to i wierzą, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Ale można by było mnożyć, mnożyć takie właśnie wypowiedzi, którzy też zaprzeczają, żeby w zgromadzeniu się głośno nie modlić, bo przecież zanim o coś wypowiemy, to już Bóg wie, już zna te wszystkie słowo. I tak sobie doszedłem do tej takiej konkluzji. Nie możemy podważyć tego, co jest napisane, że Słowo Boże nie jest jak miecz obosieczny. Absolutnie, to by była herezja. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który rozdziela i to jest zadanie. Nie może się nic przed nim ukryć. Ja zauważyłem przez te lata krótkie w moim jej służbie, w życiu i nie chcę tutaj, bracia, jeśli tak, to przepraszam, chcę w pokorze, to powiedzieć, nie chcę oskarżać nikogo. Chcę wyciągnąć wnioski, żebym nie był taki, bo przecież wiemy, że nawet Izrael, kiedy Pan Bóg wyprowadził go z, z ziemi egipskiej, to wszystko, co się działo, to jest dla naszego pouczenia, żebyśmy my takich błędów nie robili. I o to właśnie tylko chodzi. I zauważyłem jedną rzecz, że Słowo Boże jest mieczem obosiecznym, jest ostre. A kiedy jest Słowo Boże w naszym życiu tępy, jak ten nóż tępy? No wtedy, kiedy... <trym> Przychodzimy do Słowa Bożego jak do litery. Otwieramy Słowo Boże i przecież miliardy ludzi na tej ziemi w ten sposób podchodzi do Słowa. Przecież mormon, który znał Pismo Święte, on tak samo zaczął podchodzić do tego w ten sposób, że ta litera go zabiła. Ale nie tylko. Wszyscy przywódcy religijni tego świata znają Słowo Boże. W Koranie tak samo mamy Ewangelię. Oni wszyscy znają Słowo Boże, ale jednak ta litera ich zabija, kiedy Jezus powiedział, badacie Pisma i myślicie, że macie w nich żywot wiecznych, a one wskazują na mnie, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie, pomrzecie w grzechach swoich. Bo problem polega na tym, że Słowo Boże ma nas prowadzić do Jezusa, tak? Przecież to Bóg będzie uwielbiony, jeśli mamy Jezusa i ma nas oczyścić Jezus. Jego krew płynąca z krzyża Golgoty, ze wszelkiego grzechu. Mamy w tej wolności chodzić aż do momentu, kiedy Pan po nas przyjdzie. I wtedy, kiedy podejdziemy do Słowa Bożego, na koniec już mówię, i to Słowo Boże nas nie ożywi, Duch Święty nie wejdzie, ten, nie otrzymamy duch, daru Ducha Świętego, to będzie tylko martwa litera. Ale kiedy, no i wtedy będziemy mówić coś, trochę tu, trochę tam, ten przepis za przepisem, papleć będziemy, y, mówić, kłócić się. O dzisiaj taka moda jest w internecie. Jeden wątek, a jaki ile hejtu z tego wszystkiego? Każdy jest następny, mądrzejszy od tego pierwszego, i lepiej w to nie wchodzić. Ale jeśli Słowo Boże nas ożywi i Duch Święty to tchnienie ożywcze y, z, też uczyni z, na, z naszym duchem, z naszym ciałem, przede wszystkim z duchem, to wtedy zaczynamy Boże Słowo traktować tak, jak się należy. Nie jak literę, ale jak coś, kogoś, co ożyje w naszym życiu. I dlatego apostołowie, oni tego doświadczyli. Oni powiedzieli co nasze ręce dotykały, co uszy słyszały, na co patrzyliśmy o słowo żywota. I uważam, bracia i siostry, że dzisiaj... Yy, przepraszam, widzicie, to jest ten problem. Zostało jeszcze przyjaciele. I to powinno być, że dzisiaj jest czas do tego, abyśmy powrócili do Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne, na kolanach, z bojaźnią i z miłością. Amen.